To są informacje Polskiego Radia 24. Poznaliśmy nowe, maksymalne ceny paliw. Będą one obowiązywać od jutra do wtorku włącznie. Polskie myśliwce wróciły do baz. Wojsko poderwało je w związku ze zmasowanym rosyjskim atakiem na Ukrainę. Jest areszt dla mężczyzny, który w łódzkiej fabryce strzelał do dawnego przełożonego. 42-latek nie przyznaje się do winy. Minęła 13, Radosław Siennicki, zapraszam. Minister energii ogłosił nowe, maksymalne ceny paliw. Od jutra do wtorku włącznie za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 ,21 zł groszy. Za ósemkę maksymalnie 6,82, a za diesla nie więcej niż 7,87. W rozmowie z polskim radiem minister Miłosz Motyka zapowiedział, że rząd nie przewiduje racjonowania zakupów paliwa na stacjach. Nie przewidujemy go w ciągu najbliższych tygodni, absolutnie. W ciągu najbliższych tygodni też nie przewidujemy uruchomienia rezerw, gdyby doszło do oczywiście jakiegoś zachwiania nagłego. Tej podaży to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 Od wczorajszego wieczoru trwa rosyjski zmasowany atak na Ukrainę. Według informacji udzielanych przez ukraińską armię, Rosjanie wykorzystują rakiety balistycznej drony Szachit. W reakcji dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poderwało myśliwce. Działania już się zakończyły, miały charakter prewencyjny, poinformował rzecznik dowództwa podpułkownik Jacek Goryszewski.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 W toku przeszukania podejrzanego ujawnionego także dwa noże typu finka, cztery scyzoryki oraz plastikowe złączki mogące służyć za prowizoryczny kajdan. Do zdarzenia doszło w środę rano. 42-latek po ataku zabarykadował się na terenie zakładu. Negocjacje z nim trwały 10 godzin. Kościół katolicki obchodzi dziś Wielki Piątek. To dzień skupienia i powagi.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 Późnym wieczorem w Koloseum papież Leon XIV poprowadzi drogę krzyżową i sam poniesie krzyż przez całą uroczystość. Będzie to pierwsza wielkopiątkowa droga krzyżowa jego pontyfikatu. W rozpoczynający się świąteczny długi weekend na polskich drogach panuje wzmożony ruch. Pamiętajmy o cierpliwości, spokoju i opanowaniu, apeluje psycholog transportu dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak. Podkreśla, że może się to przyczynić do zmniejszenia liczby wypadków w święta. Bardzo ważne jest to, żeby sobie dobrze zaplanować ten wyjazd, bo to też takie niespodziewane zdarzenia, to, że my sobie zaplanujemy jakiś czas, a tutaj się okazuje, że stoimy w tym korku i na przykład tak, spóźnimy się na umówiony już rodzinny obiad, co wywołuje w nas dodatkowy stres, dodatkowe emocje. Naprawdę przemyślmy wcześniej i na spokojnie. Obiad może poczekać, rodzina może poczekać. Policja rozpoczęła dziś akcję Wielkanoc. Każdego dnia świąt bezpieczeństwa na drogach będzie pilnować około 5000 tysięcy funkcjonariuszy. To były informacje Polskiego Radia 24. Na północy, zachodzie i w centrum kraju może spaść deszcz, wysoko w górach śnieg. Na termometrach od 11 do 15 stopni Celsjusza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 Prawie 60% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. Można normalnie korzystać z prądu. Na północnym wschodzie zagrożenie pożarowe w lasach jest duże, na przeważającym obszarze kraju średnie, małe tylko na zachodzie Polski. Klimat. Reklama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 reklamie. Autopromocja. Słyszeli Państwo o pogrzebie żuru i śledzia, wieszaniu Judasza, czy o siudej babie? Opowie o nich i o innych zwyczajach wielkanocnych Małgorzata Kunecka z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Najbliższą sobotę po godzinie 22 w audycji Co jest na tej taśmie? Posłuchamy również reportażu Antoniego Rogickiego Mój Świat, o ludowej artystce, dla której pisanie pisanek rodzaj modlitwy. Zapraszam, Dorota Boniecka-Górna. Autopromocja. Osiem minut po godzinie trzynastej. Dzień w Polskim Radiu 24. Krzysztof Grzybowski, witam serdecznie. Będę z Państwem do godziny 16. Ja dziś oczywiście wiele tematów związanych ze świętami, ale nie tylko. Pojawi się też wielka polityka, zarówno ta krajowa, jak i międzynarodowa. Ale zaczniemy od przygotowań, świątecznych przygotowań. Bez sprzątania, bez wielkich zakupów i bez gotowania. Coraz więcej osób chce właśnie w ten sposób spędzić Wielkanoc i po prostu na Wielkanoc wyjeżdża. Goście nad morzem w ten weekend mają dopisać, choć ostatecznie wszystko będzie zależeć tak naprawdę od pogody. No to w takim razie Przenosimy, już, przenosimy się już teraz nad morze do Świnoujścia. Jest tam reporterka Polskiego Radia Aneta Łuczkowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Myślałam, że będzie słychać mewy w tle, ale akurat jak na złość gdzieś pojechały. Proszę mi wierzyć, jestem w Świnoujściu. Dobrze, to ja w takim razie zacznę od pogody. Na ile pogoda rzeczywiście może sprzyjać tym naszym wyjazdowym planom? Albo inaczej, planom tych, którzy na Wielkanoc chcą się udać nad morze. No Dzisiaj nie jest najcieplej, jest pochmurno, około 6 stopni. Naprawdę trzeba się porządnie ubrać, żeby było nad tym morzem przyjemniej. Ale w weekend, zwłaszcza w niedzielę, ma być całkiem ciepło, kilkanaście stopni. Od 14 tutaj na zachodzie. Wybrzeża do nawet 17 w rejonie Trójmiasta, to jeżeli chodzi o dobre wiadomości, zła wiadomość jest taka, że niestety w niedzielę może padać, w sobotę i w poniedziałek już nieco chłodniej, natomiast turyści powinni mimo wszystko dopisać. Ten turystyczny ruch już pomału widać, czy jeszcze jest za wcześnie? Już pierwsi turyści z Polski są, chociaż tutaj na Pomianadzie w Świnoujściu to przede wszystkim słychać na razie język niemiecki. Polaków w tym tłumie turystów trzeba się naszukać. Ci turyści z Polski spodziewani są tak naprawdę dziś po południu, dopiero jutro. To zazwyczaj taki turysta, który przyjeżdża na jedną noc, na dwie noce maksymalnie w hotelu. Taki jest model spędzania wielkiej nocy nad, nad morzem. Wiele osób też na ostatnią chwilę zdecyduje się, czy przyjechać w te święta nad morzem. O czym mówi mi Roman Kucierski, zastępca prezydenta Świnoujścia.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 Ale myślę, że znajdą się jeszcze takie miejsca, gdzie, gdzie na ostatnią chwilę ten last minute będzie można skorzystać. Jak ktoś mieszka niedaleko, to też turystyka jednodniowa, super pomysł. No oczywiście, że zapraszamy też tych gości jednodniowych, czy ze Szczecina, czy z Wolina, czy z Gryfic można wsiąść po śniadaniu wielkanocnym w auto i jak najbardziej na najpiękniejszą, najszerszą plażę w Europie i w Polsce przyjechać do Świnoujścia. To być może brzmiało trochę jak reklama Świnoujścia, ale rzeczywiście plaża tutaj jest przecież imponująca. Kto był, ten wie. Pytałam tych nielicznych na razie polskich turystów, dlaczego wolą spędzać święta poza domem. I muszę Państwa ostrzec, że to nagranie może być niełatwe w odbiorze dla osób przywniecionych przed świątecznymi obowiązkami. Jak to jest spędzać święta nad morzem? No nie wiemy, dopiero się pierwszy okaże. Raz to pierwszy raz to robimy. Bez sprzątania, bez gotowania. No to chodziło bez właśnie. Dzieci. Bez, bez dzieci. Ale to pierwszy taki wyjazd od 40 lat po prostu. Chciałam coś zmienić. Co państwo będą robić tutaj nad morzem? Spacerować. No i to, to wszystko. Jaki jest plan na śniadanie wielkanocne? To w hotelu to będzie? W hotelu mamy. To już mam zapewnione się na nie jakieś takie. Z o co będzie? Nie, nie, to niespodzianka. Czyli żurek Powiedzisz, na pewno nie. będzie? No, na pewno. Sałatka jarzynowa? No, myślę, że tak, bo w zasadzie to codziennie już mamy od, od, od wczoraj, bo wczoraj po południu przyjechaliśmy. Jakie święto wyjazdowe panie polecają? Oczywiście, każdemu. Nie wiem jak państwo, nie wiem jak to ja się rozmarzyłam. To w takim razie jeszcze jedno pytanie, dosyć ważne, jeżeli chodzi o przyjazdy turystyczne. Czy widać, ponieważ mówimy jednak o miejscach blisko granicy, Aha. czy widać tak zwaną turystykę paliwową? Tak, to prawda dzisiaj tych niemieckich klientów na stacjach benzynowych nie ma tak dużo jak na przykład wczoraj. Wczoraj wręcz zablokowany był wyjazd z tunelu pod Świną, bo wszyscy chcieli się dostać do dystrybutorów na trzech pobliskich stacjach benzynowych. Dziś u Niemców jest święto. Wielki Piątek jest tam dniem wolnym od pracy, więc dziś tych gości będzie prawdopodobnie trochę mniej. Natomiast mam zapewnienie, że do będą się odbywać, Zostawy paliwa będą odbywać się także święta, święta, także w poniedziałek wielkanocne. Więc jeżeli ktoś z Państwa zdecyduje się na przyjazd nad morze, tutaj do Świnoujścia, które przypomnę jest w niecypowej sytuacji, bo jest położone na wyspie, tutaj cysterna z paliwem musi przeprawiać się promem. Jeżeli ktoś z Państwa tutaj przyjedzie, nie powinien się obawiać, będzie mieć co wlać do Baku na drogę powrotną. No to w takim razie o, tych, o tym odliczaniu, przedświątecznym odliczaniu w Świnoujściu e, mówiła reporterka Polskiego Radia Aneta Łuczkowska. Bardzo dziękuję. Dziękuję i pozdrawiam. My odliczamy już właściwie godziny do e, rodzinnych, świątecznych spotkań. Zupełnie inaczej ta sytuacja wygląda na Bliskim Wschodzie. Karolina Cieślik-Jakubiak, iranistka, orientalistka. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. E Pojawiły się kolejne informacje o irańskich atakach. Miały być zaatakowane m.in. cele w Izraelu. Rakiety uderzyły również w wybrane obiekty przemysłu petrochemicznego w Kuwejcie. To wszystko po orędziu prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który, no, tak jak to ma w zwyczaju, w takich dosyć zdecydowanych słowach mówił o, o zakończeniu wojny, o upokorzeniu czy też zniszczeniu Iranu albo inaczej, no zmuszeniu Iranu do, do pokoju. Tuż po tym... Przemówieniu mieliśmy odpowiedź Iranu, ale mieliśmy również odpowiedź, jak najbardziej werbalną, czyli pojawiła się odpowiedź słowna. Ta wojna będzie trwać, a Amerykę i Izrael czeka upokorzenie, hańba, długotrwały żal i ostateczna kapitulacja. Tak mówił rzecznik Irańskiej Gwardii Rewolucyjnej. Irańczycy dodają również, że będą przepuszczać statki przez cieśninę Ormus, ale nie statki powiązane z Izraelem czy też Stanami Zjednoczonymi. Mowa jest również o jeszcze jednej Ciekawej kwestii. Przepraszam, że ja tak wrzucam tych wątków bardzo dużo na początek, ale myślę, że to są wszystko naczynia połączone, więc jak najbardziej możemy chyba je potraktować jako taki jeden przekaz, który się pojawił. Mianowicie pojawiły się informacje mówiące o tym, że Iran dogaduje się z Omanej, jeżeli chodzi właśnie o regulację ruchu czy też przepływu tych, tych tankowców przez cieśnie Ormus. O czym to wszystko może świadczyć? Przyznam, że faktycznie liczba wątków, które pan poruszył, trochę utrudnia odpowiedź, więc może spróbuję zacząć od samego początku i od tej pierwszej, którą pan wskazał. Wydaje mi się, że czyli od tych ataków Irańczyków na cele zarówno w samym Izraelu, jak i w państwach regionów, w których znajdują się amerykańskie bazy wojskowe. Wydaje mi się, że żeby opisać dynamikę tej wojny takim kluczowym słowem, który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 Wariacji. Pierwsza to jest nieprzepuszczanie statków pod banderą, która byłaby w jakikolwiek sprzymierzona z Amerykanami czy Izraelczykami właśnie. Drugie informacje, które nas dochodzą, to to, że Irańczycy mieliby w tym momencie procedować powstanie takiego prawa również, dyskutując tę rzecz właśnie ze swoimi sąsiadami, z którymi cieśniny Ormus niejako dzielą, czyli wprowadzenie podatku, podatku infrastrukturalnego, który zmusza wszystkie te tankowce, innego rodzaju statki przepływające przez cieśninę właśnie do poniesienia opłaty za tranzyt na przykład. Czyli takie niedosłowne myto, jakbym to nazwała tylko podatek infrastrukturalny, za oświetlenie, za, na za urządzenia naprowadzające, za ratowników, którzy e, zmianowo patrolują e, właśnie te, te, to wąskie gardło świata właśnie. I z przemówienia ministra spraw zagranicznych Iranu właśnie, czyli Abbasa Arakciego, słyszymy taką deklarację, jakoby Irańczycy zbyt długo pozwalali na wykorzystanie tej cieśniny Ormus dla całego świata w sposób absolutnie bezpłatny, co jest zdaniem Abbasa Arakciego gdzieś wydarzeniem absolutnie bezprecedensowym i trochę racji w tym faktycznie ma, więc pora Przyszła pora na to, żeby Irańczycy w jakiś sposób doprowadzili do e, sprawiedliwego e, ponoszenia kosztów przez świat, który z cieśniny Ormu korzysta. co również byłoby jakimś sposobem na to, żeby Iran mógł do, te, do tego swojego budżetu, do tego swojego skarbca w jakiś sposób również odbudować się, czy podjąć jakieś działania zmierzające do tego, żeby w jakiś sposób podnieść usiłować, podnosić gospodarkę w tym momencie tak znacznie obciążoną wojną i stratami poniesionymi w izraelskich i amerykańskich atakach. Także takie Deklaracje, takie rozmowy między przedstawicielami tutaj ministerstw podobno faktycznie już trwają. Wydaje mi się, że istnieją rozwiązania, które byłyby w stanie faktycznie de jure taką opłatę wprowadzić. Wydaje się, że byłaby ona wtedy naprawdę suta i wysoka. Innym rozwiązaniem byłoby oczywiście, co też się pojawiało w ostatnich tygodniach, doprowadzenie do sytuacji, w której jeżeli tankowiec chce przepłynąć przez cieśninę Ormus, to musi uiścić zapłatę, ale jaką zapłatę? W jenach, a nie w dolarach. W związku z tym tych wariantów, jeżeli chodzi o cieśninę Ormus, którą rozpościerają przed nami Irańczycy, mamy faktycznie wiele. No to w takim razie, jakie wnioski można z tego wyciągnąć? No bo mam takie wrażenie, że chyba ten pierwszy podstawowy wniosek, który się pojawia jest taki, że ta wojna raczej szybko się nie zakończy i raczej nie zakończy się na warunkach y, m, Amerykanów. Y Wydaje mi się tutaj, że to przemówienie Donalda Trumpa um, było um, pewną taką emanacją jednak bezradności Stanów Zjednoczonych, bo nawet w rozmowie, której akurat, którą, którą akurat wczoraj miałam, podkreślałam coś, co wydaje mi się dla mnie bardzo ważne, że Amerykanie, administracja Donalda Trumpa realizuje kolejne swoje cele wojskowe, ba, Donald Trump wskazuje na to, że w ciągu kolejnych dwóch, trzech tygodni może osiągnąć 100%, 100 tych celów wojskowych, a nie ma żadnych celów politycznych. Dlatego, że cel jakim jest zniszczenie e, infrastruktury atomowej, cel jakim jest doprowadzenie do, kolokwialnie mówi, mówiąc, całkowitego wystrzelania się Irańczyków ze swojego arsenału rakietowego, e, to nie jest cel polityczny, dlatego że de facto w Iranie nic się nie zmienia. E, Donald Trump też warto wskazać e, trochę, e, a zresztą nie będę tutaj e, używać jakichś pięknych słów e, skłamał, mówiąc, że nie było nigdy celem Amerykanów doprowadzenia do jakiejś zmiany reżimu w Iranie, dlatego, że pamiętamy jego przemówienie z pierwszych godzin już po rozpoczęciu wojny 28 lutego, kiedy on otwarcie wzywał Irańczyków do tego, ażeby oni weszli na ulicę i doprowadzili, skończyli pewną robotę, którą rozpoczęli na przełomie lat 2025-2026 poprzez protesty. W tym momencie Donald Trump mówi, że nigdy nie miał takiego celu politycznego, jakim byłoby obalenie Islamskiej Republiki i faktem jest, że absolutnie nic w Islamskiej Republice na tych e, najwyższych szczeblach władzy się nie zmieniło. No oczywiście Ali Khamenei został zastąpiony przez innego Khamenejego, czyli Mocztabe Khamenejego. Mamy tutaj całkowitą zastępowalność wszystkich ludzi u kluczowych pozycji u władzy. W związku z tym widać, że Islamska Republika ma swoją zdolność przetrwania i oczywiście czekają ją olbrzymie problemy, również społeczne, które na pewno w następnych miesiącach, kolejnych miesiącach nadejdą ze względu na głód, którego możemy się chociażby spodziewać, bo zawsze, kiedy kraj przestawia się na gospodarkę wojenną, w takim stopniu pojawia się oczywiście głód w stopniu większym niż jeszcze kilka miesięcy temu, kiedy ta sytuacja gospodarcza Iranu już była katastrofalna. Natomiast... Donald Trump tutaj wskazuje na to, że tak właściwie w Iranie nie zrobił niczego. Te plany, które zmieniały się tak właściwie z każdym jego kolejnym przemówieniem, z każdym kolejnym przemówieniem Pita Hekseta są bardzo płynne, a jednocześnie przedstawiane tak, aby były one w pewien sposób historią sukcesu, który nie zaistniał. E, warto też wspomnieć o tym, że cały czas podtrzymywane są, czy też jakieś e, puszczanie oka do Irańczyków, że jest jakaś propozycja na stole, że jest pole do otwartych negocjacji. Irańczycy zaś wskazują listę warunków, którą Amerykanie mieliby spełnić, żeby w ogóle Irańczycy te negocjacje zaczęli, więc to nawet nie jest rozmowa o punktach, które będą ewentualnymi e, punktami podczas obrad e, pokojowych, ale co Amerykanie musieliby zrobić, żeby Irańczycy w ogóle do tego stołu usiedli. Także tutaj żadna strona nie wykazuje w jakiś sposób e, w tym momencie wyciągniętej ręki, a na pewno nie są to Irańczycy, którzy cały czas na tej zasadzie ekwiwalencji. Tak długo, jak wy będziecie nas atakować, tak długo My będziemy odpowiadać i dopóki wy nie, nie skończycie tych niekończących nie, nie się ataków właśnie zarówno rękami izraelskimi jak i amerykańskimi, my nie mamy żadnego powodu do tego, ażeby traktować wasze zapowiedzi tego, że dążylibyście do jakiegoś rodzaju umowy, do jakiegoś rodzaju negocjacji poważnie. Tam mówi się wprost zero zaufania dla Donalda Trumpa. No ale to jest w takim razie takie całkowite odwrócenie tej sytuacji. No bo jeżeli mamy, jesteśmy w takim momencie, w którym to Irańczycy nie są zainteresowani szybkim zakończeniem tych działań wojennych. Dwa, to Irańczycy dyktują Amerykanom warunki, które muszą być spełnione, żeby te działania wojenne ustały i ten ruch na wciśnienie Ormuz rzeczywiście mógł, mógł wrócić do normalności. No to widzimy, że te role kompletnie się odwróciły. To jest dowód na to, że Amerykanie rozpoczynali tę wojnę tak naprawdę nie do końca wiedząc, co chcą osiągnąć albo inaczej. Być może wiedzieli, co chcą osiągnąć, natomiast absolutnie nie przewidzieli tego, że to może pójść nie po ich myśli i nie mieli żadnego planu B. Zgadzam się z panem w stu procentach i e, zgadzam się również, że ta dynamika jest całkowicie odwrócona i to może być paradoksalnie, czy też e, na samym początku, tak e, na podstawowym, e, przy, po, przy podstawowej ocenie tej sytuacji, to mogłoby być trudne do uchwycenia. Dlatego, że jeżeli oczywiście porównamy sobie skalę zniszczeń, czy też skalę śmierci poniesionych po obu stronach tego konfliktu, no to oczywiście Iran jest tą stroną, która ewidentnie przegrywa to starcie. Natomiast e, jedno Jednocześnie e, walutą Iranu, czy też największym, najbardziej wartościowym narzędziem Iranu jest czas. E, w związku z tym Paradoksalnie w interesie Iranu byłoby przedłużanie tego konfliktu, dlatego że Iran wydaje się, czy też udowadnia to, że podtrzymuje pewne zdolności obrony i tego podgryzania swojego przeciwnika taka, żeby ta wojna była coraz bardziej kosztowna i nauczył się również, opracowując swoją strategię militarną, opracowując swoją strategię defensywną, to, że skuteczną strategią walki ze Stanami Zjednoczonymi nie jest wygranie, tylko nie przegranie. Jakkolwiek by to nie brzmiało, ponieważ proszę zwrócić uwagę, wszystkie wojny, które zostały były prowadzone w ostatnich kilkudziesięciu latach przez Stany Zjednoczone, te, które czasem określa się mianem Forever Wars, nawet jeżeli one a, niosły za sobą pewne spektakularne akcje militarne, ostatecznie im dłuższe były, tym gorsze okazywały się dla Amerykanów którzy w jakimś momencie musieli się wycofać od Iraku przez Afganistan po Wietnam. W związku z tym Iran wie, że im dłużej będzie czekał, im droższa będzie ta wojna, im bardziej... E Kosztowna ona będzie nie tylko dla Stanów Zjednoczonych, ale i dla całego świata, który w tym momencie wyraz, wyraża pewne uzasadnione e, pretensje dla Donalda Trumpa ze względu na olbrzymi koszt, jaki cały świat ponosi e, w tej nieuzgodnionej czy niekonsultowanej z nikim wojnie. Już nie mówiąc o samych Amerykanach, już pierwszego dnia, 28 lutego, już pierwszego dnia tej wojny, jedynie 20% Amerykanów, jeżeli dobrze pamiętam, mówiło, że popiera tę wojnę, jest za tą wojną. A im dłużej będzie trwała ta wojna, im droższa ona będzie, im więcej pieniędzy z kieszeni podatników będzie przeznaczane na wieczne zbrojenia, nie mówiąc już o śmierciach, które są ponoszone, oczywiście nie w takiej skali jak po stronie irańskiej, ale może dzięki temu one są w pewien sposób głośniejsze, bo Iran w tym momencie nie poświęca czasu antenowego każdej osobie, która umarła, ale Stany Zjednoczone to robią. I to jest sygnał, który spływa do Amerykanów. Więc im dłużej Amerykanie będą w Iranie, tym e, gorzej dla samych Amerykanów i tym gorzej dla Donalda Trumpa. No tak, a wybory e, zbliżają się wielkimi krokami, co też zapewne ma znaczenie. Pani Karolina Cieślik-Jakubiak, iranistka, orientalistka, bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję. Reklama. Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko, ale zaczęła ćwiczyć.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 Autopromocja. W niedzielę wielkanocną o 8:30 w ogrodach sztuki pisanki, kraszanki, jajka okuwane ołowiem lub oklejane kwiatami czyli miniaturowe dzieła sztuki z różnych regionów świata. Świątecznie zapraszam Maja Kluczyńska. Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24. Minęła 13.30, Radosław Siennicki, zapraszam. Minister Energii ustalił nowe maksymalne ceny paliw na okres świąt wielkanocnych. Od jutra za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i groszy, za benzynę 98 nie więcej niż 6,82, a za olej napędowy nie więcej niż 7,87. Ceny będą obowiązywać do wtorku włącznie. Prace społeczne oraz sześć przez 6 miesięcy oraz po 30 tysięcy złotych na rzecz Warszawy to kara dla dwóch aktywistek z ostatniego pokolenia, które dwa lata temu oblały pomnik syrenki pomarańczową farbą. Kobiety tłumaczyły, że swoim czynem chciały zamanifestować sprzeciw wobec bezczynności rządu w sprawie kryzysu klimatycznego. Sędzia Marcin Kowal nie uznał jednak tego tłumaczenia, choć przyznał, że rozważał kwestie dotyczące wolności słowa.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 Nie zgadzamy się z treścią tego wyroku, uważamy, że zawiera on błędy. Postaramy się przekonać Sąd Drugiej Instancji do tego, by rozstrzygnięcie to zmienił. Grupa Ostatnie Pokolenie znana jest z licznych akcji protestacyjnych, które zakłócały wydarzenia publiczne, m.in. blokady mostów w Warszawie. Aktywiści domagają się poświęcenia większej uwagi zmianom klimatycznym. Sytuacja Jastrzębskiej Spółki Węglowej jest trudna, ale nie bez wyjścia, powiedział wiceminister energii Marian Zmarzły. Zdaniem gościa Polskiego Radia Katowice spółka ma potencjał w postaci ludzi czy zasobów, ale konieczna jest restrukturyzacja. Już zmniejszono zatrudnienie, głównie w administracji. Ratunkiem dla JSW mógłby być program SAFE, podkreślił wiceminister Zmarzły. To są jakieś tam wstępne rozmowy, żeby wcielić jastrzębską spółkę węglową w cały ten łańcuch i w tym momencie, gdzieby jastrzębska spółka dostarczając surowiec poprzez poszczególne procesy byłaby w tym łańcuchu od surowca po produkt. Natomiast jeśli chodzi o safe, to wiemy na razie, co się dzieje. Oczywiście, jeśli gdzieś znalazłaby się w tej strukturze zbrojeniowej, na pewno gdzieś mogłaby skorzystać z pewnych dotacji, jeśli chodzi o program safe. Spółka walczy z trudną sytuacją finansową. Obecnie potrzeba prawie 3 miliardów złotych, by Jastrzębska Spółka Węglowa wyszła na prostą. Otwarto szlaki turystyczne na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Nie oznacza to jednak poprawy warunków. Sytuacja w górach nadal jest bardzo trudna, mówi dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego Szymon Ziobrowski.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 Dzień w Polskim Radiu 24. Za 26 minut, godzina 14. Komentarz. A naszym gościem jest pan doktor Habilitowany Kamil Marcinkiewicz, politolog, Uniwersytet Wrocławski. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. I przed nami komentarz do krajowych wydarzeń politycznych, jeżeli pan pozwoli. To jest mój mhm. osobisty wybór. Być może wskaże pan coś innego, ale wydaje mi się, że mhm. warto by było rozpocząć od spotkania premiera Morawieckiego z prezesem Kaczyńskim. Spotkania, które jest kolejnym etapem Pewnego bardzo ciekawego ciągu zdarzeń, bo mieliśmy debatę premiera Morawieckiego z wicepremierem Kosiniakiem Kamyszem. Mieliśmy tam deklarację dotyczącą potencjalnego wsparcia przez premiera Morawieckiego tego. Hmm, programu zielonego safe, jak, się, jak jest nazywany, czyli no, tej, tej wersji e, safe, zero, e, safe, tego prezydenckiego safe'u, który został przejęty niejako przez e, PSL. To się podobno w PiSie bardzo, bardzo e, nie spodobało. E, Później mieliśmy komentarz w Telewizji Republika jednego z posłów Prawa i Sprawiedliwości dotyczący decyzji prezydenta o, o ślubowaniu tylko dwóch wybranych sędziów, nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, mhm. co też bardzo się nie spodobało. Akurat ten poseł, pan Szczucki, poniósł już konsekwencje. Został zawieszony mhm. w prawach członka. No i teraz mamy niejako zwieńczenie tego całego łańcuszka, czyli osobiste spotkanie premiera Morawieckiego z prezesem Kaczyńskim. Czego to dowodzi, że sytuacja w Prawie i Sprawiedliwości nie wygląda wcale na tak spokojną, jak niektórzy chcieliby ją przedstawiać? Na pewno nie jest spokojna. Jest tam rzeczywiście, widać cały czas walkę różnych frakcji. Trochę była taka próba rozwiązania tego problemu poprzez nominowanie jakby Przemysława Czarnka na lidera, czy też przyszłego planowanego premiera. I miała nastąpić konsolidacja wobec, w, wokół Przemysława Czarnka. Ale sam wybór Przemysława Czarnka był już wyzwaniem wobec środowiska, Mateusza Morawieckiego. Wiemy, że Przemysław Czarnek nie przepada za Mateuszem Morawieckim, mimo że był ministrem w jego rządzie. Tutaj wyraźnie widać, że Jarosław Kaczyński postawił na ym, jedną z tych frakcji, na frakcję bardziej może konfrontacyjną, radykalną, szukającą y, prawdopodobnie takiego bardziej ym, dosadnego, agresywnego języka. Celem tego działania myślę, że jest z jednej strony taka próba odzyskania wyborców, którzy uciekli z PiS do korony Konfederacji Królestwa Polskiego, czyli, czy, czyli tak zwanej formacji Grzegorza Brauna. No, ale to było takie rozwiązanie rzeczywiście, które naruszyło pewną symetrię w ramach Prawa i Sprawiedliwości. Wyraźnie myślę, że tutaj było wskazanie ze strony lidera tej formacji, prezesa Jarosława Kaczyńskiego, że opowiada się za taką bardziej konfrontacyjną ścieżką. Wiemy, że Mateusz Morawiecki oczywiście był liderem czy premierem Polski za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Próbował też prawdopodobnie integrować tą partię, ale jednak jest kojarzony z takim podejściem bardziej pragmatycznym. To nie było podejście rzeczywiście takiej pełnej konfrontacji, była jednak jakaś próba podjęcia dialogu na przykład na poziomie Unii Europejskiej. Pamiętamy zabiegi Mateusza Morawieckiego o uzyskanie KPO na przykład, które były torpedowane przede wszystkim przez środowisko Zbigniewa Ziobry wówczas. Więc... Myślę, że tutaj Mateusz Morawiecki mógł mieć takie poczucie, poczucie po tym kongresie w Krakowie, gdzie zaprezentowano Przemysła Czarnka, że stanie, zostanie margin, marginalizowany w swojej formacji. Ja mam wrażenie, że tutaj ten los Mateusza Morawieckiego, on jako rzeczywiście bardzo zdolny, ambitny polityk yy, i dobry strateg, myślę, że musi sobie zdawać z tego sprawę, że to troszeczkę tak może przypominać sytuację, w której znalazł, znalazł się Jarosław Gowin yy, jeszcze kilka lat temu, to znaczy marginalizacja yy, i w którymś momencie może stać się party niepotrzebny. To, to jest chyba jeszcze nie ta faza i nie ten moment, ale pytanie właśnie, gdzie będzie toczyła się ta gra. Jeżeli rzeczywiście środowisko Przemysłowa Czarnka zwycięża, widać, że jest w natarciu i, i dostało wiatru w żagle, yy, to pytanie, czy w ogóle będzie potrzeba w takim w tak zorientowanym PiS yy, takiego w sposobu narracji, który proponuje Mateusz Morawiecki. Teraz się pojawiają głosy, tak, próbujemy znaleźć jakąś równowagę pomiędzy tymi dwiema grupami, zaproponować różne oferty, ale widać bardzo wyraźnie przechył w tę stronę bardziej radykalną. Więc myślę, że Mateusz Morawiecki jest w dość trudnej sytuacji wewnątrz PiS. Widać taką próbę konsolidowania szeregów wokół tego przekazu bardzo radykalnego przemysłowa Czarnka. Widać właśnie próbę rzeczywiście dyscyplinowania Krzysztofa Sztuckiego za takie myślę, że dość wyważone opinie, które on wyraził wyraził się też pozytywnie o Unii Europejskiej, że to jest jednak w interesie polskim, co myślę, że jeszcze niedawno było takim mhm. elementem ogólnokrajowego konsensusu. No tak, ale tu chyba, tu chyba, tak. rzekłbym te tak. słowa, które najbardziej zabolały tak. w prawie mhm. i sprawiedliwości, to były te słowa dotyczące decyzji prezydenta i mówiące mhm. o tym, że skoro prezydent odebrał ślubowanie od dwóch z sześciorga nowych, mhm. nowych sędziów, no to tym samym przyznał, że pod względem formalnym to ślubowanie przebiegało prawidłowo, a skoro przebiegało prawidłowo, to ma obowiązek odebrać ślubowanie od całej szóstki. I chyba głównie o te słowa mhm. chodziło, takie mam wrażenie. To, było, to chyba przelało po prostu, można by powiedzieć, czare goryczy w pewnym sensie z punktu widzenia Jarosława Kaczyńskiego. Ale widzimy, że to nie jest opinia odosobniona. I to, to, to są opinie, które powtarzają osoby nie tylko związane z rządząc tą koalicją, ale także osoby myślę, że takie dość neutralne jak y, rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek również wyraził taką opinię. Myślę, że to jest taka jedna z ostatnich y, instytucji w Polsce bardzo wyważona, neutralna, nie zajmująca stanowiska w jedną ani w drugą stronę, ale również podobne głosy słyszeliśmy ze strony innych formacji prawicowych, opozycyjnych ze strony y, Konfederacji na przykład. Więc y, trudno się temu dziwić, Widać ten przekaz też nie do końca był spójny w samym Tutaj podawano różne powody od strony, myślę, że takiej racjonalnej, formalnej, jeżeli oderwiemy się od takiego prostego, konfrontacyjnego, polaryzującego przekazu politycznego, no to to co powiedział Krzysztof Sztucki jest po prostu racjonalne i, i, i oczywiste. Więc rozumiem tą pozycję. Wiem, że Jarosław Kaczyński chce tutaj docisnąć z drugiej strony gazu, że tak powiem, zradykalizować bardziej, pokazać, że partia jest skupiona. Będąc partią opozycyjną może sobie na to pozwolić, bo tutaj rzeczywiście nawet wyrzucenie z partii jednego czy dwóch posłów, Wiemy, że dwoje posłów wstrzymało się też podczas głosowania nad wetem pana prezydenta w sprawie KPK, no nie zmieni nic w, w sytuacji PiS. PiS może sobie na to pozwolić. Co innego, gdyby był u władzy, to wtedy rzeczywiście trzeba być bardzo ostrożnym odnośnie wyrzucania posłów. Tylko pytanie, w jaki sposób? Czy to będzie krótkofalowo okej? Okay. Jarosław Kaczyński dowiedzie, tak, jesteśmy skonsolidowani, ale czy otoczenie się gronem tylko osób, które rzeczywiście potakują, nie wyrażają żadnego, żadnych wątpliwości, nie podają jakichś argumentów, które mogłyby przemówić, do szerszego grona wyborców. Mówię od strony czysto praktyki takiej politycznej, chodzi o poszerzanie pola wyborczego. Czy to rzeczywiście przyniesie sukces prawo i sprawdzić, czy to rzeczywiście wzmocni partię, że ten przekaz będzie taki, ten najbardziej radykalny przekaz będzie zupełnie niepoddawany wątpliwości? Myślę, że taki pomysł ma Jarosław Kaczyński to jest element gry o odzyskanie wyborców Brauna ale myślę, że to jest taki pomysł krótkowzroczny i bardzo destruktywny też ogólnie dla dyskursu demokratycznego w Polsce. To to jest, oczywiście, widzimy taką próbę zwiększenia polaryzacji, to nam nie pomoże. Ale wspomniał pan również debatę w Jasiące, więc tutaj widzimy, że Mateusz Morawiecki gra w innym kierunku, w inną stronę i, i myślę, że w tym, na tym etapie jednak on jeszcze nie jest gotowy na opuszczenie PiS. Próbuje udowodnić, liderom formacji, liderowi formacji, bo tam jest jeden lider, że być może to jest też jakaś sensowna strategia, żeby próbować, przynajmniej dyskutować z drugą stroną, z takim partnerem dość otwartym na różne poglądy, jak ym, Władysław kosiniak -Kamysz. Ale to, to przepraszam, Więc panie myślę, że doktorze, to tak. bo muszę dopytać, mhm, bo po tym spotkaniu, po tej rozmowie, po tej debacie pomiędzy tak. premierem Morawieckim a wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem w samym PSL-u pojawiły się takie delikatne, ciche głosy, czy przypadkiem nie jest to zapowiedź na przykład wspólnego startu w najbliższych wyborach parlamentarnych. Nie możemy tego zupełnie wykluczyć, ale myślę, że teraz to jest political fiction. W tym momencie Mateusz Morawiecki gra jeszcze moim zdaniem o utrzymanie swojej pozycji w PiS. Wszyscy obserwują sondaże Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj jest, były pewne wzrosty ostatnio. Widoczne pytanie, czy to jest rzeczywiście ten efekt Efekt czarnka, który prawdopodobnie liderzy PiS sobie wymarzyli, czy, czy nie, zobaczymy, to przyniosą rzeczywiście kolejne, um, kolejne badania, czy może efekt błędów popełnionych przez Grzegorza Brauna. Więc myślę, że w tym momencie jeszcze wspólny start jest mało realny. Też pamiętajmy o tym, że relacje pomiędzy PiS, czy nawet bardziej tą pragmatyczną częścią PiS, do której należy Mateusz Morawiecki, a PSL-em zawsze były dość napięte. Więc tutaj myślę, że byłoby dość ciężko Polskiemu Stronnictwu Ludowemu wciągnąć na swoje listy przedstawicieli Mateusza Morawieckiego. Z drugiej strony wiemy, że PSL jest w takiej sytuacji okołoprogowej, to znaczy czasem w większości sondaży jest pod progiem, ale mieliśmy już Trzy sondaże w tym roku, gdzie rzeczywiście nawet z ujęciem ze niezdecydowanymi jest nad progiem. Więc nie można tego wykluczyć, ale myślę, że Mateusz Morawiecki jeszcze czeka, zastanawia się, próbuje też grać, jest też dość doświadczonym politykiem. Tutaj z dwóch stron jest taka próba zbliżenia się, zastanowienia się, jak wygląda sytuacja, otwarcia pewnych możliwości. Myślę, że w tym momencie jest to jeszcze element gry Mateusza Morawieckiego, który pokazuje swój innym liderom w pis popatrzcie, być może... Ewentualnie mam taką możliwość dogadania się, nikt tego nie wyklucza, ale jeszcze jest to mało prawdopodobne w tym momencie. Moim zdaniem. To jeszcze jedna kwestia. Tak. Dziennik Rzeczpospolita opublikował właśnie sondaż dotyczący głosowania na, na partię Mateusza Morawieckiego, gdyby taka partia rzeczywiście się pojawiła nie. i wystartowała w wyborach parlamentarnych. Prawie 17% ankietowanych odpowiedziało, że poparłoby taką partię w wyborach. 61% że nie zagłosowałoby na takie ugrupowanie. 21% nie miało w tej sprawie zdania. Na ile z uwagą Mateusz Morawiecki, ale również prezes Kaczyński, i inni liderzy czy też inni członkowie Prawa i Sprawiedliwości, na ile uważnie spoglądają na tego typu sondaże? Ja wiem, że sondaże należy traktować z daleko idącym dystansem, mhm, tak. ale jednak jakąś wiedzę nam dają. Należy je traktować zdecydowanie ostrożnie. Wiemy, że jak pojawiały się nowe formacje, to z reguły ta gotowość do głosowania była wyższa niż później to, co, to, co wyszło w praktyce. Też nie wiem do końca, w jaki sposób zostało zadane pytanie. Czy to było za, tylko pytanie o tą jedną formację, czy mieliśmy porównanie z różnymi innymi formacjami? Bo takie podstawowe pytanie brzmi, skąd... Yy, te głosy by przy, przeszły, z jakich innych, kto by stracił na tym, że ta formacja powstała. Nie wiem, czy to byłby tylko tylko pis. Więc z jednej strony należy ja zatraktować... przepraszam. Byli wyborcy polski tak. 2050. To jest na przykład mhm. grupa, w którą mógłby Mateusz Morawiecki celować. Myślę, że tak, myślę, że tak, bo to jest grupa, która rzeczywiście gdzieś nam się ulotniła w ostatnich miesiącach. Jeżeli to się prześledzimy od października 2023 sondaży, ja staram się to robić dość regularnie, to widzimy, że systematycznie rosło, czy spadało poparcie dla trzeciej drogi, później Polski 2050, rosło poparcie dla Konfederacji. Być może to nie, nie jest dowód, że ci wyborcy bezpośrednio przeszli do konfederacji. Część prawdopodobnie została zdemobilizowanych i czekają na nową ofertę. Ale myślę, że tak, bo to są wyborcy, którzy poszukują takiej alternatywy. Oni też sobie życzą może mniej konfrontacyjnej polityki. Nie chcą się wpisywać do końca ani w jedną, ani w drugą grupę. Więc myślę, że tutaj jest ten potencjał. 17% to jest dużo. Nie wiem na ile by zostało z tego na koniec. Gdybym miał doradzać Mateuszowi Morawieckiemu, to jemu też zalecałbym ostrożnie ale jest to jednak pewna, pewien potencjał, dużo większy niż w przypadku na przykład... Em... Solidarnej Polski czy Suwerennej Polski, bo kiedy były takie sondaże w roku 2000, o ile się nie mylę, w 2022, w 2021, jak były cały czas te spory w koalicji czy, czy w rządzie właśnie PiS pomiędzy PiSem a Solidarną czy Suwerenną Polską, to też pojawiały się sondaże i pamiętajmy, że wtedy ten potencjał w przypadku formacji Zbigniewa Ziobry był dużo niższy. A mimo wszystko jego, jego postulaty były brane na poważnie, więc myślę, że Jarosław Kaczyński czyta tego typu sondaże. Myślę, że jest dobrze poinformowany, zdaje sobie z tego sprawę. Dlatego też nie ma chyba takiej woli, żeby wyrzucić w tym momencie, przeciąć, odciąć tą grupę Mateusza Morawieckiego. Bo Mateusz Morawiecki widać, że on też nie siedzi z założonymi rękoma. Tworzy stowarzyszenie, jeździ po Polsce, spotyka się, ma swoją grupę zaufanych y, polityków, również w Sejmie, więc to mogło być bolesne na pewno dla PiS. To jest bardzo ciekawe. Myślę, że Byłby to fascynujący eksperyment, gdyby taka partia powstała rzeczywiście. Prawdopodobnie też ze strony koalicji obecnie rządzącej trochę byłyby przypływy w tamtym kierunku, ale taka partia mogłaby odgrywać rolę tak zwanego kingmakera, czyli wtedy decydować, która, która strona mogłaby przejąć władzę. Ale z drugiej strony pamiętajmy o tym, że stworzenie nowej partii jest ogromne wyzwanie i myślę, że Mateusz Morawiecki zdaje sobie z tego sprawę, więc podejrzewam, że jego planem A jest jednak wy uratowanie swojej pozycji w ramach PiS. No, z drugiej strony, patrząc na PSL, który cały czas nie może być pewny tego, czy przekroczy próg wyborczy, czy też nie, a ma fenomenalne struktury, jako jedna z najlepiej zorganizowanych partii w Polsce, no to można powiedzieć, że te struktury plus ten potencjał Mateusza Morawieckiego to jest coś, co mogłoby się rzeczywiście dobrze uzupełniać. Przynajmniej oczywiście. teoretycznie. D oczywiście tak, jak najbardziej. To, dlatego to jest takie ważne, że Mateusz Morawiecki rzeczywiście on nie jest tylko politykiem, który... Przesiaduje w Sejmie, ale jednak próbuje łapać kontakt z wyborcami. W niektórych regionach jego stronnicy są, mają dość silną pozycję, na przykład na Dolnym Śląsku. Wiemy, że tutaj działa, działa właśnie w tym kierunku, więc jak najbardziej widzimy, że partia, która jest pozbawiona struktur, która jest oparta tylko na osobowości lidera, ma problemy z przetrwaniem. To widzimy na przykładzie Polski 2050, gdzie te struktury były takie dość szczątkowe, trzeba przyznać. Więc Mateusz Morawiecki zachowuje się jak najbardziej racjonalnie. Jarosław Kaczyński nie może temu zapobiec w tak prosty sposób jak wtedy, kiedy, kiedy był u władzy, nie może zaproponować czegoś stronnikom Morawieckiego, tak jak to było ze stronnikami Gowina, kiedy udało się partię Gowina roz, rozmontować, tutaj zresztą nie ma partii, To jest taka rzeczywiście ciekawa ciekawy moment niepewności, gdzie pytanie pozostaje wciąż otwartym, ale tak jak wspominałem, wciąż w stworzenie jakiejkolwiek formacji politycznej, budowanie od początku, gdzie na pewno byłyby bardzo negatywne emocje, byłyby oskarżenia, które wiemy, że byłyby formowane, że tutaj ktoś zdradza tą prawicę, przechodzi do znienawidzonego drugiego opozu, co nie musiało być faktem, bo myślę, że Morawiecki byłby w stanie zaproponować taką pozycję dość neutralną pomiędzy tymi dwiema, dwoma obozami, nawet sprzyjającą prawdopodobnie obozowi prawicy. Um, ale tutaj to by było ciężkie, to by było wyzwaniem, więc... Um... Nie jestem w 100% pewien, że do tego realizacji tego scenariusza dojdzie. Bardzo dużo zależy od tego, jak będą wyglądały sondaże PiS za kilka tygodni, miesięcy, czy rzeczywiście uda się odbić część elektoratu Grzegorza Brauna, jakie wnioski z tego wyciągnie Jarosław Kaczyński. Czy rzeczywiście po tej fazie radykalizacji przyjdzie jakaś faza umiarkowania i próba odbicia elektoratu bardziej umiarkowanego, czy tutaj rzeczywiście ten elektorat umiarkowany zostanie zupełnie zmarginalizowany. Być może dojdzie do takiej sytuacji, że Mateusz Morawiecki nie będzie miał innej możliwości, bo już nie będzie dla niego miejsca. Jeżeli to rzeczywiście będzie formacja posługująca się bardzo radykalnym językiem, próbująca budować na takich emocjach partii protestu, to Prawdopodobnie będzie się to nie będzie to spójne z tym, że Mateusz Morawiecki był jednak twarzą rządu polskiego i podejmował szereg decyzji kontestowanych również przez radykalną prawicę za czasów swoich rządów. Wystarczy wspomnieć pandemię, próby negocjacji z no, Unią Europejską bardzo, Marka bardzo to, chętnie to tak przypomina. Dalej. Tak, Konfederacja oczywiście bardzo chętnie to przypomina, bo mamy trzy prawice teraz. To nie jest monopol partii Jarosława Kaczyńskiego, tylko to jest walka o różne, różne profile, różne, różnych rodzaj, różne rodzaje wyborców, która toczy się między tymi trzema grupami. Więc w interesie Jarosława Kaczyńskiego byłoby wyeliminowanie przynajmniej jednego z tych przeciwników. I chyba jego tego, tym podstawowym celem jest Grzegorz Braun, bo tutaj jest większa spójność, jeżeli chodzi, przynajmniej mamy takie szczątkowe dane z wyborów prezydenckich, jeżeli chodzi o profil wyborcy Grzegorz. Grzegorza Brauna. Wyborca Jar Sławomira Mencena, czyli który teraz prawdopodobnie popiera Konfederację, jest jednak wyborcą młodszym, bardzo liberalnym gospodarczo. Tu Jarosław Kaczyński postuluje takim sformułowaniem darwinizm ekonomiczny i to, to jest ogromna różnica pomiędzy tym, co, co proponuje Jarosław Kaczyński. Grzegorz Braun jest mniej konkretny, jeżeli chodzi o te kwestie ekonomiczne, więc myślę, że tutaj... Jest taka nadzieja, że właśnie taki bardzo radykalny język może się udać. No i Mateusz Morawiecki może być ofiarą tego typu, tego typu właśnie strategii, ale to wszystko, polityka nie jest przewidywalna tak w pełni jak matematyka, to, to nie jest nauka. Ścisła. Wszystko zależy od emocji ludzi. Więc obserwujmy dalej trendy, zobaczmy jak to się będzie rozwijało. Myślę, że będzie ciekawie. No to w takim razie jeszcze jedna ważna informacja. Prezes Trybunału, wracając trochę do początku no naszej tak. dyskusji. Prezes Trybunału Konstytucyjnego zaprosił dwoje sędziów, którzy złożyli ślubowanie przed prezydentem Nawrockim, aby rozpoczęli służbę. Co dalej z pozostałą czwórką pana zdaniem? To jest, myślę, że takie... No to będzie kontynuacja tej telenoweli, która się ciągnie od 2015 roku. Nie widzę tutaj dobrych możliwości uzdrowienia sytuacji w polskim sądownictwie. Myślę, że najbardziej realnym scenariuszem jest to, że marszałek Sejmu przyjmie ślubowanie od pozostałych czterech członków, prezes Trybunału Konstytucyjnego nie wpuści, czy nie przydzieli im gabinetów i będziemy mieli znowu taki stan zawieszenia, który, który mieliśmy też przez ostatnie lata. Z drugiej strony mamy kworum w Trybunale Konstytucyjnym, ale to jest wciąż znak zapytania, jak to będzie dalej funkcjonowało. Nie widzę dobrych rozwiązań w tym wypadku, jeżeli nie ma gotowości ze strony przede wszystkim pana prezydenta, żeby rzeczywiście w jaki sposób znaleźć jakiś kompromis, No to, to, to będziemy mieli taką sytuację, gdzie ten Trybunał praktycznie nie będzie funkcjonował. Być może to jest cel środowiska Pana Prezydenta, żeby, żeby rzeczywiście tego kolejnego bezpiecznika w naszym systemie nie było, bo, bo pewne rzeczy będzie można dużo łatwiej być może przy nowej większości zrealizować, na którą myślę, że Pałac Prezydencki i część przynajmniej ośrodków prawicowych liczy. A kwestia tego, o czym mówił poseł Szczucki, że skoro dwoje sędziów odebrało ślub, o, dwojga sędziów odebrano ślubowanie, to tym samym potwierdzono, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem i nie ma żadnych nieprawidłowości. To może być jakiś czynnik, który wpłynie na, na decyzję prezydenta? Nie sądzę, żeby takie argumenty legalistyczne, które są rzeczywiście słuszne i zgadzam się z tym argumentem, to jest myślę, że bardzo rozsądna opinia, żeby one wpłynęły na obóz prezydencki. Tutaj ta gotowość do współpracy jest bardzo umiarkowana, dużo niższa niż w przypadku prezydentury Andrzeja Dudy. Więc myślę, że zresztą Pałac Prezydencki i przedstawiciele PiS w parlamencie podawali szereg różnych argumentacji, więc nie ma tutaj nawet chyba takiej jedno, jednoznacznej opinii, dlaczego nie, dlaczego tych dwóch posłów, a nie inni posłów, dlaczego tych dwóch sędziów, przepraszam, a nie inni sędziowie zostali zaprzysiężeni. Nie sądzę, żeby apelowanie do, do, do, do pana prezydenta argumentami prawniczymi było w, stanie, było w stanie go przekonać. Więc myślę, że tutaj dalej będziemy mieli taki, takie stanowisko patowe, ale warto to robić, warto to przypominać. Nie można przechodzić do, na tym do porządku dziennego, no bo to jednak wpływa na życie codzienne pośrednio, ale na życie codzienne również obywateli. Wpływa na bezpieczeństwo obrotu prawnego w Polsce w gruncie rzeczy, w takim szerokim kontekście, więc wcześniej czy później w jakiś sposób to wielu obywateli może dotknąć, że nie mamy takiej, takiej właśnie jasnej sytuacji, gdzie może właśnie to byłby ten moment, że można byłoby ją uzdrowić, jednak wyciągnąć rękę, spróbować yy, zrobić taką doprowadzić do takiej sytuacji, żeby jednak ten Trybunał rozpoczął, zaczął znowu funkcjonować, bo zresztą jeżeli te, te, te stanowiska zostałyby obsadzone tak jak jest to planowane, no to przecież w przyszłości będzie inna większość w Sejmie, która wybierze kolejnych swoich przedstawicieli prawdopodobnie. Więc myślę, że... To jest bardzo szkoda, że, że, że to zostało zaburzone, mm. że, że nie mamy tutaj tej, tej kontynuacji. To tu w takim razie kończymy. Doktor Habilitowany Kamil Marcinkiewicz, politolog, Uniwersytet Wrocławski. Bardzo Panu dziękuję. Reklama.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 Po reklamie.